Księga Objawienia, 21 rozdział, przeczytajmy najpierw wiersz 5. I rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię, i mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Ten wiersz jest zapowiedzią największej przemiany. Jaka czeka znany nam i nieznany, stworzony wszechświat. Księga Objawienia, 21 rozdział, 5 wiersz. Bóg mówi o to wszystko nowym czynie: wszystko. Kilka poprzedzających zdań zawiera pewien zakres tego nowego dzieła. Od pierwszego wiersza czytajmy.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 oczekuje spełnienia tych obietnic. Ci, którzy prawdziwie miłują Pana Jezusa Chrystusa i ci, którzy w związku z miłością do Niego doświadczają nienawiści tego świata, doświadczają prześladowań i ucisków, które Słowo Boże mówi, towarzyszyć będzie tym, którzy wiernie kroczyć będą z Jezusem. Szczególnie oczekują wypełnienia tych obietnic. Zakończenia obecnego porządku czy chaosu i ustanowienie nowego, doskonałego porządku rzeczy, gdzie jak czytamy, przybytek Boga będzie między Jego ludem, gdzie nie będzie już łez, gdzie nie będzie już śmierci, gdzie nie będzie krzyku, ani smutku, ani mozołu. Te rzeczy odejdą w zapomnienie. Będzie to wszystko, co jest prze przeciwieństwem. Zamiast łez będzie wieczna radość. Zamiast śmierci będzie wieczne życie. Żadnych chorób, żadnego starzenia się, żadnego umierania. Zamiast smutku wesele. Zamiast krzyku radosne uwielbienie i wdzięczność i chwała. Ani mozołu już nie będzie. Cokolwiek będziemy czynić będzie sprawiało jedynie przyjemność i radość. Czy nasze serca tęsknią za tą nowością, o której Bóg mówi? W ludzkiej naturze jest upodobanie do nowości i nowych rzeczy. Kiedy dzieci dostają nową zabawkę, to aż im się świecą oczy z radości. I w pewnym sensie i dorośli są jak dzieci w tej kwestii. Jesteśmy żądni nowych wiadomości, Wielu z nas interesuje się nowymi wynalazkami. Niektórzy wiedzą o wszystkich nowych modelach samochodów, nowych modelach telefonów, komputerów i innych rzeczy. Dla niektórych to inne są sprawy. tak? Nowa moda, nowe perfumy. Prawda jest taka, że gdzieś ludzie gonią za nowościami i wciąż proponują nam coś nowego. Coś, co jest lepsze od tego, co było wcześniej. W Dziech Apostolskich w XVII rozdziale czytamy, że wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A więc nie jest to coś nowego w naturze ludzkiej od wieków była gonitwa za nowinami. Mieszkańcy Aten z pewnością nie byli wyjątkiem. Raczej reprezentowali cechę charakterystyczną znacznie większej części ludzkości. Nie zdziwiłbym się więc, gdyby słowa siedzącego na tronie Boga o uczynieniu wszystkiego nowym budziły i w nas jakiś dreszcze emocji, tylko dlatego, że jest mowa o czymś nowym. Chciałbym jednak razem z wami rozważyć ponadczasowość tych słów, nie zawężając ich do znaczenia, do kontekstu, w jakim zostały wypowiedziane, ale patrząc na wielorakie dzieło stwarzania przez Boga nowych rzeczy, gdyż nie jest to biblijny temat zawężony jedynie do końca czasów, ale Biblia mówi nam również o nowych rzeczach, które dzieją się dzisiaj i teraz. Przekroczyliśmy właśnie próg nowego roku. Mamy nadzieję, że ten rok nie będzie gorszy od tego, który właśnie minął. Modlimy się, aby był lepszy. I ludzie nawet w świecie życzą sobie, szczęśliwego Nowego Roku. Dzisiaj mija właśnie pierwszy tydzień Nowego Roku. I chociaż tak naprawdę ten tydzień nie różni się jakoś szczególnie od wszystkich innych tygodni, to jednak jest w nim coś nowego dla nas. Przez taką wspólną zgodę, kiedy kończy się jeden rok i zaczyna się drugi, w sercach ludzi jest jakieś poczucie nowości, jest jakieś poczucie, że coś się kończy i coś się zaczyna. Chociaż jest to tylko kwestia umowna. Jak wiecie, w innych częściach świata rok jeszcze stary trwa i dopiero za jakiś czas się skończy. W innych już dawno minął. Kiedy ludzie przekraczają równik, to tam nie widać żadnego jakiegoś szczególnego znaku, w tym miejscu, gdzie go przekraczają, szczególnie jeśli płyną na morzu, ale na, na lądzie jest to samo. Są miejsca, gdzie tam pozaznaczali, że tu jest równik. Ale ci, którzy po raz pierwszy przekraczali świadomie równik, wielu z nich twierdzi, że jest to doświadczenie, które pamiętają do końca życia, chociaż jest to tylko kwestia umowna. Właśnie przekroczyliśmy taką niewidzialną linię. Weszliśmy w rok łaski, 2013. I chciałbym, abyśmy na początku tego roku wsłuchali się w te zachęcające słowa, które płyną do nas z tronu Bożego. Oto wszystko nowym czynie. Wsłuchali się w nie w oczekiwaniu tego, co ma nadejść, tej największej przemiany, jaka czeka ten wszechświat. Ale również wsłuchali się w nie i rozważyli tą nowość, której już doświadczyliśmy i tą nowość, której doświadczamy, i tę nowość, której możemy jeszcze doświadczyć. Jako chrześcijanie, jako chrześcijanie, nie powinniśmy być miotani lada wiatrem nowości. Nie powinniśmy biec za każdą nową rzeczą, gdyż tak naprawdę u fundamentu naszego życia jest coś, co jest stałe, co jest niezmienne, co w czym nie ma żadnej przemiany. Nasz Bóg jest Bogiem, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Czytamy, że w Bogu nie ma żadnej przemiany, że w Nim wszystko zawsze od wieków aż na wieki jest takie same. A więc najcenniejsza osoba we wszechświecie nie zna nowości. Dla niej wszystko jest. Dla niej wszystko jest. On mówi o sobie, ja jestem, który jestem. I w tym objawieniu się Boga jest jego niezmienność. Jest jego wyjątkowość. Wszystko wokół się zmienia. Wszystko wokół ulega przemianie. Ale Bóg jest od wieków na wieki ten sam, niezmienny. Nawet jako ludzie w pewnym sensie uznajemy pewne stare rzeczy za lepsze od nowych, nieprawdaż? O, pamiętasz te stare dobre czasy? <śmiech> ludzie wspominają. O, te stare samochody, one się nie psuły tak jak te nowe. Są stare rzeczy, które ludzie też cenią, są zbieracze antyków, którzy cenią sobie stare obrazy, stare dzieła sztuki, daleko bardziej niż te, które dzisiaj są tworzone, chociaż są nowe. Wiele z nich trudne nawet do określenia, co to jest ta nowość, którą się tworzy. Jest też stara, ale jakże dobra Ewangelia. Dobra nowina o dziele zbawienia. Jeżeli Dzisiaj pojawiają się jakieś nowe Ewangelie, jeżeli dzisiaj pojawiają się jakieś nowe doktryny, nowe prawdy, to dla nas, mam nadzieję, nie są one czymś, za czym chcemy biec, ale wolimy pozostać przy tych słowach zapisanych w tej starej księdze. Chcemy trzymać się tej starej prawdy i wiemy, że... Ta nowość, którą dzisiaj ludzie rozgłaszają tu i tam, tak naprawdę jest tylko wykopaniem jakiejś starej herezji. Bardzo często wzbudzeniem do życia jakiegoś trupa, który już dawno leży pogrzebany w ziemi. Tyle, że jest ubrany w nowe łatki, przyozdobiony i prezentowany jako coś nowego. Ale bardzo często, jak się przyjrzymy tym nowościom, to okazuje się, że to już dawno było. Tak jak Salomon powiedział, nie ma nic nowego pod słońcem. To już było, to już przerabialiśmy, to już ludzie dawno to wymyślili. Jednak w naszym ludzkim doświadczeniu wciąż stykamy się z czymś nowym. Weźmy na przykład pory roku. W pewnym sensie ta zima nie różni się tak bardzo od tych, które już minęły. Ale wiele nowych rzeczy się dzieje. Ten śnieg, który właśnie pada, nie jest starym śniegiem, ale jest to nowy śnieg. I każdy płatek śniegu jest nowy. Niedawno oglądaliśmy taki program o cudach Bożego stworzenia. Między innymi pokazywano tam w powiększeniu płatki śniegu. To jest dzieło, to jest sztuka, to jest piękno. I każdy jest inny ponoć od innego, a ich spada miliony miliardy. Każdy jest nowy. Kiedy przychodzi wiosna, stare drzewa zostają, stare formy znajomego krajobrazu wydają się być takie same, a jednak wyrasta nowa trawa, drzewa wypuszczają nowe liście, ptaki wydają się śpiewać nowe, radosne pieśni. Wiele wydarzeń, które miały miejsce miliony razy wydają się być nowe z każdym ponownym zaistnieniem. Kiedy dwoje ludzi zakochuje się w sobie, kiedy dwoje ludzi pobiera się, kiedy rodzi się dziecko, czy to coś starego, czy to coś nowego. To stara historia, która już wiele razy się wydarzyła, a jednak dla tych, którzy ją doświadczają, po raz pierwszy to coś zupełnie nowego. A więc Biblia również jest wypełniona tego typu rzeczami, które z jednej strony miały już miejsce, już się wydarzyły, już niejednokrotnie zaistniały, a jednak kiedy się dzieją, to możemy powiedzieć, że nasz Bóg czyni je i to On jest tym, który czyni wszystko nowym w tej czy w innej sytuacji. Spójrzmy na te wielkie biblijne przemiany. W Księdze Jeremiasza w 31 rozdziale od 31 wiersza nasz Bóg zapowiada takie przemiany. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.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 podczas swojej ostatniej wieczerzy z uczniami, biorąc kielich, powiedział to jest krew, to jest moja krew, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, wspominając to wydarzenie, mówi, że Pan Jezus po wieczerzy wziął kielich, mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. A więc mamy nowe przymierze. Nie takie, jakie Bóg uczynił z ojcami Izraela. Nowe przymierze. Jak wiecie, tamto przymierze było poprzedzone jeszcze kilkoma innymi przymierzami. Było przymierze z Noem, było przymierze z Abrahamem i było przymierze z Adamem. Oto Bóg zawarł z Adamem przymierze. I w tym przymierzu Adam, który czytamy, jest głową nas, nas wszystkich, Zawiódł, upadł, zgrzeszył i my wszyscy zostaliśmy zrujnowani przez jego upadek. Co było fundamentem tamtego przymierza? Jeśli będziesz mi posłuszny, jeśli nie będziesz jadł z tego drzewa, będziesz żył. Ale jeśli zjesz z tego drzewa, jeśli okażesz nieposłuszeństwo, to wiedz, że na pewno umrzesz. Dosłownie umierając umrzesz. I kiedy Adam upadł, my wszyscy upadliśmy. Kiedy Adam zgrzeszył, czytamy, my wszyscy zgrzeszyliśmy. My wszyscy zostaliśmy przez Jego, jako głowę rodzaju ludzkiego, wciągnięci w Jego upadek. Nasze duchowe życie zostało uśmiercone. Byliśmy pogrążeni w duchowej śmierci, dalecy od życia Bożego. I ta wewnętrzna tendencja do zła, objawiała się w naszym myśleniu, w naszych słowach i w naszym postępowaniu. To jest miejsce, gdzie wszyscy potomkowie Adama się z natury znajdują. Śmiertelnie zranieni i duchowo zrujnowani przez ten ogromny upadek, który zniszczył raj i zniszczył ludzkość. Każdy człowiek jest jak to niemowlę, o którym pisze Ezechiel w swojej księdze. porzucone na polu Niezawinięte w pieluszki, nieobmyte swej krwi, porzucone, by umierać. I tylko dlatego, że Bóg zobaczył nas w tym opłakanym stanie i umiłował się nad nami, zlitował się nad nami. Możemy doświadczyć czegoś nowego. Możemy stać się uczestnikami nowego przymierza. Przymierza, które Bóg już nie zawiera bezpośrednio z nami, ale zawiera z drugim Adamem, który jest naszym reprezentantem. To drugie przymierze zawarte zostało na podobnych zasadach do pierwszego. Jeśli Jezus okaże doskonałe posłuszeństwo, jeśli Jezus objawi Bożą sprawiedliwość poprzez doskonałe życie, to ci, którzy znajdą się w Jezusie, nie zginą, ale będą żyli, ponieważ gdy On ofiaruje za nich swoje życie, stanie, aby żyć i oni będą żyć przez Niego. Chciałbym, abyśmy na początku tego roku rozważyli, na nowo odświeżyli sobie tą wielką prawdę o naszym miejscu w Jezusie Chrystusie, o tym nowym przymierzu, którego jesteśmy uczestnikami. Dzisiaj wierzący nie są pod starym przymierzem, które mówi jeśli będziesz to czynił, to będziesz żył. Uważnie tego posłuchajmy. To jest stare przymierze, które mówi, jeśli uczynisz to i uczynisz to i uczynisz to i uczynisz to doskonale, to będziesz żył. My dzisiaj jesteśmy pod przymierzem, które mówi, żyj i postępuj w taki i w taki i w taki sposób. Ale to życie jest nam dane, to życie jest nam darowane. Jakimś błędem jest, kiedy próbujemy uzyskać życie, wykrzesać życie, osiągnąć życie, robiąc, zamiast przyjąć to życie przez prostą wiarę. To, czego prawo nie było w stanie dokonać, łaska osiągnęła. Nie możemy nigdy zgubić tego fundamentu naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli to zgubimy, sami jesteśmy zgubieni. Fundament, czytamy, jest tylko jeden i nikt nie może założyć innego fundamentu, jak ten, który jest założony, a jest nim Jezus Chrystus. To jest nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. To nowa droga, w której możemy stać się doskonali i święci i sprawiedliwi, chociaż winniśmy złamania wielu, wielu, wielu Bożych przykazań. Mam nadzieję, że nikogo z nas tu nie trzeba przekonywać o tym, żeśmy złamali wiele przykazań. Nasze sumienie poświadcza nam, że zgrzeszyliśmy nie tylko w duchu, ale i w naszych czynach, że wielokrotnie złamaliśmy Boże przykazania. I gdyby była tylko Boża sprawiedliwość, wszyscyśmy winni śmierci. Na wszystkich nas w obliczu Bożej sprawiedliwości jedynie i na wszystkich ludziach ciąży wyrok śmierci, ciąży sąd i gniew Boży. I z tego powodu radujemy się, że jesteśmy uczestnikami Nowego Przymierza. To właśnie Ewangelia, dobra nowina przynosi nam możliwość i zachętę i wezwanie do tego, żeby wstąpić w nowe przymierze. Nie oparte na naszych uczynkach, na naszych staraniach, na naszych wysiłkach, na naszej religijności, ale opartej na dziele, doskonałym dziele Bożego Syna. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, proste poselstwo Ewangelii. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi: usprawiedliwieni tedy”. Z wiary mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pokój z Bogiem. Już nie wrogość, już nie dystans, ale pokój, relacje. Relacje, w której Bóg jest nam przychylny i w której my mamy dostęp do Boga, w której już nas nic od Niego nie dzieli. Dzięki usprawiedliwieniu z wiary przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Chociaż byliśmy winni Uznani jesteśmy przez Boga za sprawiedliwych, przez to dzieło, którego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. Nie przez to, czego my dokonaliśmy. Tak jak potępienie przyszło na nas przez innego, tak samo nasze usprawiedliwienie przyszło na nas przez innego. Znaleźliśmy się w tym opłakanym stanie przez grzech pierwszego Adama, i zostaliśmy uratowani z tego stanu przez drugiego Adama, jeśli tylko nasza cała ufność jest w nim. Oto Izajasz wiele wieków przed przyjściem naszego Pana prorokował Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. I to pismo zostało wypełnione we wszystkich tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Nasza droga do wiecznego życia jest drogą wiary. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, mówi Pismo. Zostaliśmy przyjęci, zostaliśmy zaakceptowani w umiłowanym Bożym Synu, kiedy uwierzyliśmy w Niego. Oto Jego Bóg ustanowił, aby był naszą sprawiedliwością. Apostoł Paweł ponownie w liście do Rzymian mówi, z uczynków zakonu, czy prawa, nie będzie usprawiedliwiony przed nim, przed Bogiem, żaden człowiek. Żaden człowiek. Ktokolwiek by się starał, ktokolwiek by poniósł największe ofiary, jeśli opiera swoją pozycję przed Bogiem na swoich staraniach, czytamy, że taki człowiek nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony. Żaden ale teraz, Paweł kontynuuje, niezależnie, zupełnie niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Jakaż to sprawiedliwość? Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Wszystkich wierzących. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo. Z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Wystarczy uwierzyć, wystarczy zaufać, wystarczy przyjść do Jezusa Chrystusa, aby stać się sprawiedliwym, tak jak On jest sprawiedliwy. Z całego serca zawierzyć się Jezusowi Chrystusowi, temu co On dla mnie i dla Ciebie uczynił. Jakimż błogosławieństwem dla nas jest to nowe przymierze, którego uczestnikami możemy stać się przez prostą wiarę. Cieszę się, że nie muszę dzisiaj stać przed Wami i mówić do Was, musicie zrobić to, musicie zrobić tamto, musicie się poprawić w tym, musicie starać się jeszcze to i to dołożyć, abyście byli zbawieni. Ponieważ Gdybym coś takiego wam głosił, to prowadziłbym was na zatracenie. Gdyż chociaż może nawet to, co bym wam powiedział, że macie zrobić, jest dobre, jest słuszne, jest sprawiedliwe. Nie jesteście w stanie tego uczynić. Ani ja nie jestem w stanie tego uczynić. Doskonale. I tak jak winniśmy to czynić. To, co, do czego jesteśmy powołani, aby wzywać innych, to to, by do każdego grzesznika powiedzieć przyjdź ze swoimi martwymi uczynkami, pod krzyż Jezusa Chrystusa. Zaufaj Mu i tylko Jemu. Twoja jedyna nadzieja jest w Nim, w tym, co On dla ciebie uczynił. Ufam, że akceptujecie taką drogę zbawienia, a nie żadną inną. Tylko ta droga zbawienia przynosi Bogu chwałę i zapewnia nam bezpieczne dotarcie do domu Ojca. Każda inna droga, jakkolwiek bliska tej drodze, Którakolwiek dodaje coś do tej drogi, albo która deformuje tę drogę, prowadzi ludzi na wieczne potępienie, odbierając chwałę Bogu i przypisując tę chwałę człowiekowi. I jak wiecie, jest wiele deformacji tej drogi, tej prostej drogi zbawienia, którą Pismo tak jasno, tak dobitnie objawia. Kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, to będziemy czynić dobre rzeczy. I święte rzeczy, i sprawiedliwe rzeczy, gdyż one są rezultatem nowego życia, które zostało nam dane. Jednak nigdy nie próbujmy uczynić z nich, z tych rzeczy, które będziemy czynić, środka do naszego usprawiedliwienia. Jakże wielu chrześcijan popada w tą pułapkę. Zaczynają w wierze, zaczynają w ufności w Chrystusa, zaczynają z tą radością przebaczenia ich grzechów i życia, które zostały im darowane. Ale z czasem, Zatracają tę ufność, że Jezus ich zbawił, że Jezus faktycznie zapłacił całą cenę za ich wszystkie grzechy i całe zło. I sądzą, że muszą coś dodać do tego zbawienia, że muszą jeszcze sami wypracować swoje zbawienie, że jeszcze muszą uzupełnić to dzieło Chrystusa swoimi staraniami, swoimi dobrymi uczynkami, i swoimi działaniami. I jeśli tego nie czynią, zaczynają wątpić w pewność swego zbawienia, dlatego że ich ufność nie jest już w Chrystusie, ale jest w Chrystusie i w tym, co oni czynią. Stają się współzbawcami i to zawsze pada. I to zawsze nie ma powodzenia. Służymy Bogu nie motywowani naszym egoistycznym pragnieniem zbawienia samych siebie, ale służymy Mu z wdzięczności za to, że nas zbawił, za to, że nas usynowił, za to, że nas w Jezusie Chrystusie obdarzył wszelkim błogosławieństwem niebios, i dał nam obietnicę wejścia do tego nowego nieba i mieszkania w tej nowej ziemi. Wiara pozwoliła nam stać się uczestnikami zbawienia. Wiara połączyła nas z Jezusem. Wiara otworzyła nasze oczy na miłość Jezusa do nas, na wspaniałość Jezusa. I Jeśli prawdziwie wiarą przyszliśmy do Niego, nasze serca są przejęte miłością do Jezusa. I w tej miłości chcemy Mu służyć. Oto w liście do Galacjan apostoł Paweł mówi, ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do waszych serc, wołającego Abba, Ojcze. To jest relacja, którą otrzymaliśmy, stając się dziećmi bożymi. Bóg posłał swego ducha do naszych serc, który mówi do Boga, Tato, tak więc już nie jesteś niewolnikiem lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Czy synowie pracują dla ojca, dla zapłaty? O, są tacy synowie. Jak nie dasz im czegoś, to nie chcą nic zrobić. Wyciągają rękę za każdym razem, dlatego że nie pojmują tej prawdy, że to wszystko, co jest ojca, jest ich. Albo nie jest to właściwie przedstawione. I myślą, że... Muszą coś zawsze dostać, muszą coś zawsze otrzymać, żeby coś zrobić dla Ojca. Ale nasz Ojciec mówi, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Czy możemy pracować jak niewolnicy, jak słudzy dla Ojca, który dzieli się z nami wszystkim, co posiada? Który czyni nas dziedzicami całego swojego majątku? Tak, w pewnym sensie nadal jesteśmy sługami Bożymi i oczekujemy zapłaty za naszą służbę, ale jeśli jesteśmy tylko sługami, a nie pojmujemy naszego synostwa, obawiam się, że nasza służba będzie marna i żmudna. On dał nam siebie samego i całą swoją samowystarczalność jako nasz wieczny udział. Czegoż więcej możemy pragnąć? Cóż więcej możemy otrzymać, jeśli Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy dziedzicami samego Boga i będziemy mieli udział w Jego boskiej naturze, obdarowani wszelkim bogactwem niebios. Czy jest w naszych sercach radość, że jesteśmy podniesieni z pozycji sług do pozycji synów i dziedziców Boga? Przez pracę Bożego Ducha Świętego w nas Otrzymaliśmy nowe życie, nowe pragnienia, nowe odczucia nawet. I co za tym idzie, co temu towarzyszy, nowość życia, nowe uczynki, które towarzyszą temu nowemu sercu. Oto jak Słowo Boże mówi, nowy człowiek, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Oto Bóg już dawno zapowiadał, ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z nich ciała, kamie usunę z nich, z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Nowość natury, nowość serca, nowość życia, całkowicie nowe jestestwo. To jest podstawa prawdziwej religijności i prawdziwego uwielbienia. Czy możesz powiedzieć, że to jest twoim udziałem? Czy czegoś takiego doświadczasz w swoim życiu? Czy twoja religia to są wciąż twoje starania? To jest robienie coś wciąż przeciwko twojej naturze? Czy, czy, czy masz w sobie to nowe życie, Boże? Czy doświadczyłeś tej przemiany? Ducha Bożego w swoim sercu? Czy rzeczy, które kiedyś kochałeś? Czy rzeczy, które kiedyś podziwiałeś? Czy rzeczy, które wcześniej stanowiły sedno twojego życia, zostały zmienione na nowe? Czy nadal jesteś starym człowiekiem, który stara się i za Chrystusem? Człowiekiem, którego wciąż pociągają żądze i pragnienia, jakie rządziły tymi, którzy są synami nieodrodzonymi? Czy masz nowe serce? Czy masz nowe pragnienia? Czy masz nową drogę życia? Bracia i siostry, obawiam się, że dzisiaj powstaje nowy Kościół. Kościół, w którym grzesznicy nie doświadczają przemiany. Kościół, w którym chrześcijaństwo staje się zestawem zasad, zestawem pewnego postępowania, zestawem jakichś zewnętrznych rzeczy, które ludzie noszą bez przemiany serc bez przemiany życia, bez odnowy, o której Słowo Boże mówi, która jest podstawą chrześcijańskiego życia. Wielu ludzi zmaga się i dla nich to jarzmo chrystusowe wcale nie jest przyjemne, wcale nie jest dobrze dopasowane, ale dla nich to jarzmo chrystusowe jest codziennym, ciężkim krzyżem, który muszą nieść. Tak patrzą na swoje chrześcijańskie życie i usprawiedliwiają to wierszami biblijnymi, które mówią, że mamy ukrzyżować samych siebie. Ale kiedy Słowo Boże mówi o ukrzyżowaniu samych siebie, mówi o pozostawieniu właśnie, o odrzuceniu tego starego życia i przyjęcie tego nowego. Śmierć dla tych wszystkich starych rzeczy, aby ta nowość mogła się w nas objawiać. Zewleczenie z siebie starego człowieka, aby przeoblec nowego na siebie. I to jest radość dla prawdziwego chrześcijanina. To jest największa aspiracja człowieka odrodzonego w duchu, aby podobać się Bogu, aby służyć Bogu, aby być owocnym dla Boga. To nie jest coś, do czego chrześcijanina trzeba przymuszać. To nie jest coś, co dla nowego serca jest jakimś obowiązkiem, jakimś ciężarem. To jest normalne życie Syna Bożego. Czy to jest twoim udziałem? Jakie jest twoje i moje chrześcijańskie życie? Czy masz w sobie tego ducha, który przychodzi do Boga i mówi Ojcze, i to nie są dla ciebie puste słowa, ale faktycznie Masz z Bogiem taką relację. Czy widzisz różnicę między tym, jak twoje życie wyglądało kiedyś, a jak wygląda dzisiaj? Jeszcze nie jesteśmy tym, kim będziemy, ale winniśmy być kimś innym niż byliśmy, jeśli przyszliśmy do Chrystusa. To, co kiedyś kochaliśmy, to, czym kiedyś się zachwycaliśmy, o ten świat, wydawał nam się tak mądry. Jego osiągnięcia, jego zdobycze, zachwycaliśmy się tym, mogliśmy o tym dyskutować, a dzisiaj... Patrzymy na to i mówimy ile głupoty w tym świecie. ile pustki w tym świecie, nawet ci wielcy ludzie, jakżeż biedni, jakżeż duchowo ubodzy. Kiedyś pewne rzeczy stanowiły dla nas pożywkę naszej przyjemności naszego, naszej rozkoszy, sensu naszego życia, a dzisiaj? patrzymy na to i sami wstydzimy się, po prostu na to tym mówić, co robiliśmy w co byliśmy zaangażowani, co nas pociągało. Dzisiaj te rzeczy, patrzymy na nie i są nam obce. Wręcz budzą w nas odrazy. Zastanawiamy się, jakże mogliśmy w nich znajdować przyjemność i rozkosz. Kiedyś sprawy Boże były dla nas czymś trywialnym. Trwiliśmy z ludzkiej pobożności. Tak jak, jakkolwiek ich pojmowaliśmy, tych wszystkich świętych i innych. Patrzyliśmy na nich jako jakichś takich wynaturzeńców. Ludzi, którzy nie pasują do współczesnego świata. Ja pamiętam sam siebie, na religii nawet, otwarcie mówiłem, proszę księdza, wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce. To była moja dywizja życia, to była moja filozofia. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I drwiłem, i kpiłem z takich, którzy by sobie odmawiali tego, co można było wziąć z tego świata. Ale dzisiaj zupełnie inaczej na to patrzę. Dzisiaj zupełnie inaczej to postrzegam. Dzisiaj mam zupełnie inny stosunek do tych rzeczy. Coś się zmieniło w moim sercu. Doświadczyłem nowości życia, którą nie wypracowałem, na którą nie zasłużyłem, ale która została mi dana z łaski przez Pana Jezusa Chrystusa, gdy w swej rozpaczy, kiedy Bóg otworzył moje oczy na mój stan, przyszedłem i zawołałem, Panie Jezu ratuj mnie, Panie Jezu przemień moje życie. Ja już się starałem, ja już próbowałem i to nie wyszło ale Ty możesz, Ty możesz przemienić moje życie. Gdzież ja bym wytrzymał dwie godziny czy trzy godziny nabożeństwa kiedyś? Ja szedłem na półgodzinną mszę o 19, aby jak najszybciej to się skończyło i te pół godziny dłużyło mi się jak wieczność. A dzisiaj jestem gotów jechać na spotkanie z braćmi trzy dni, dzień i noc. Modlić się i rozmawiać o Słowie Bożym. I wyjeżdżam i jeszcze mi nie jest dosyć. Jeszcze bym chętnie został. Jeszcze bym się tam dalej z nimi rozkoszował, mym Panem. Coś się zmieniło. Coś jest nowego. Tylko Bóg mógł tego dokonać. Tylko On może dokonać takiej zmiany w ludzkim sercu. Jemu za to chwała. Uważnie posłuchajmy tego, który siedzi na tronie i mówi, oto ja wszystko Nowym czynie. Nie ma nic takiego starego, czego on nie mógłby odnowić. Nie ma niczego tak zakorzenionego i tak utwierdzonego, żeby on nie mógł tego zmienić. Może patrzysz na swoje życie i pewne sfery w swoim życiu i myślisz sobie, ja już tyle razy próbowałem, ja już tyle razy się starałem, ja już tyle razy się modliłem, ja już tyle razy do tego podchodziłem, ale to się nie zmienia. To, co ci mogę powiedzieć, to to, że mój Bóg jest Bogiem, który wszystko jest w stanie uczynić nowym. Wszystko. I nie ma takiego grzesznika, którego nie mógłby zmienić. I nie ma takiego nałogu, z którego nie mógłby wyrwać. I nie ma takiej sytuacji, której nie mógłby przemienić. Oto ten, który siedzi na tronie, wszystko nowym czyni. Czy to nowe jest udziałem wszystkich? Nie. To nowe, ta nowa ziemia i to nowe niebo nie będzie udziałem wszystkich. Tak samo te nowe dzieła, które Bóg czyni dzisiaj, nie są udziałem wszystkich. Są udziałem tych, którzy z wiarą patrzą na tego Boga. Którzy wiedzą, wie, wierzą w Jego wszechmoc, w Jego możliwości. Którzy nie patrzą na swoje marne wysiłki, nie patrzą na tego czy tamtego, któremu się noga powinęła, któremu się nie udało. Którzy nie pocieszają się upadkami innych. Którzy nie usprawiedliwiają swojej niewiary i swojego grzechu upadkami i grzechami innych ale którzy mówią, Boże, Ty wszystko możesz. Ja takiego Ciebie, Boże, chcę znać. Ja takiego chcę Ciebie doświadczyć. Dla Ciebie zmienić moje życie, to tak jak obrócić rękę. Bóg może to uczynić w jednej chwili. Są ludzie wokół nas, o których zmianę się modlimy. I czasami modlimy się przez długie lata i nie widzimy żadnej zmiany. Czy nasz Bóg jest bezsilny, aby ich zmienić? Tylko poczekajmy. W jednym dniu Bóg potrafi zmienić serce grzesznika, w jednym dniu potrafi odmienić. Pamiętacie króla Manasesa? Był strasznie zły król, niegodziwy człowiek. Wiele zła dokonał, wielu ludzi doprowadził do ruiny, duchowej ruiny, swój kraj. Doprowadził do takiego zniszczenia i takiego odstępstwa od Boga. A jednak przyszedł dzień w życiu Manasesa, kiedy Bóg odmienił jego serce. I ten człowiek płakał przed Bogiem. I pokutował przed Bogiem i szukał Boga. Czasami jest to ostatni dzień życia człowieka. Tak jak tego grzesznika, który umierał obok na krzyżu. Człowieka, który był złodziejem, ale przyszedł ten moment, kiedy patrzył na Syna Bożego. Jego serce zostało zmienione w jednej chwili i otrzymał obietnicę życia wiecznego w raju, spotkania z Jezusem. Kochani, potrzebujemy odnowy w naszym życiu. Potrzebujemy Bożej przemiany, nie jakiejś naszej naprawy. Nie bądźmy jak ten człowiek, który przyszedł raz do warsztatów z starym samochodem i zapytał mechanika... Czy da się coś jeszcze z tym zrobić? I ten mechanik popatrzył na ten jego sary samochód i mówi, tak. Trzeba wymienić tylko silnik, karoserię, tapicerkę i koła. I będzie jak nowy. Tego samego potrzebujemy bracia, siostry. Nie tylko przylakierowania tu i tam. Nie tylko zaszpachlowania za, za, za naszej rdzy. Ale potrzebujemy nowego silnika. Nasza karoseria? Nie wiem. Należy, jak ją pojmujemy. Ale jeśli chcemy nowości życia, nowości życia to nie, nie, nie podejmujmy się reformy starego. To stare musi umrzeć, aby wyszło nowe. To stare musi być odrzucone, aby przyszło nowe. To jest zasada Bożego Królestwa. Najpierw trzeba umrzeć, aby powstać do życia. Nasze reformy, nasze próby zmiany, nasze dobre nasze noworoczne postanowienia i wszelkie tego typu działania to jest krótka droga i to zawsze jest droga do naszego upadku i rozczarowania i kolejnej frustracji. Potrzebujemy mocy Boga, która przemieni nas, odnowi nas i każdego dnia będzie wnosić nasze życie nowe. My nie potrzebujemy tej przemiany, bracia, siostry, tylko raz w naszym życiu. My wciąż potrzebujemy nowości Bożej, chociaż nasz Bóg, jak powiedzieliśmy, jest niezmienny. On nie potrzebuje odnowy, on nie potrzebuje renowacji, on się nie starzeje, ale my tak, my słabniemy my gdzieś zatracamy ten ogień gorliwości, my gdzieś zaczynamy się gubić w tym świecie. Idealnie byłoby, gdyby tak, gdybyśmy trzymali się ciągle Pana. Wtedy byśmy byli jak te orły, które wznoszą się na skrzydłach i nie mdleją, nie ustają. Ale każdy z nas potrzebuje odnowienia w naszym życiu. Potrzebujemy ciągłego przychodzenia do tego, który może nas odnowić, do Jego słowa, które przynosi nam to życie odnowy, doświadczania Jego ducha, który wlewa w nas to nowe życie. Bracia i siostry, i dzisiaj Bóg czyni rzecz nową. I mam nadzieję, że nie minie żadnego z nas. Że my nie miniemy się z Jego pragnieniem, by uczynić coś nowego w naszym życiu, wokół nas. Jakikolwiek jest Twój problem, jakikolwiek jest Twój ciężar, z czymkolwiek się zmagasz, co przerasta Ciebie, wiedz, że Bóg siedzi na tronie i ma moc uczynić nową rzecz w Twoim życiu. Nie trać nadziei, nie lękaj się, nie poddawaj się zgorzknieniu. Nie poddawaj się nie wierzę, ale lgnij do Niego z całego serca, wołaj do Niego, aby uczynił Cię nowym, jeśli nie jesteś jeszcze nowym człowiekiem. Jeśli widzisz w sobie to stare życie, pokutuj z tego, proś Boga o zmianę tego w Twoim życiu, o wyzwolenie Ciebie, jeśli trzymają Cię wciąż jakieś nałogi, jeśli wciąż trzyma cię jakiś grzech. Przyjdź do Niego i powiedz, Panie, daj mi nowe serce, które będzie nienawidzieć ten grzech, nienawidzieć tą nieprawość, które będzie miłować to, co sprawiedliwe, to, co słuszne, to, co miłe Tobie. Jeśli widzisz w sobie gnuśność, jeśli widzisz w sobie słabość, jeśli widzisz w sobie niechęć do rzeczy Bożych, pokutuj z tego, wyznaj to Bogu i proś Go o nowe, proś Go o przemianę, proś Go o ogień w Twoim sercu, o miłość żywą w Twoim sercu. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten cudowny obraz nadchodzącego nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość, gdzie nie będzie smutku, ani łez, ani muzołu, ani krzyku. Miejsce doskonałości, miejsce sprawiedliwości, miejsce pokoju. Tego wszystkiego, za czym dzisiaj tęsknimy. Tego wszystkiego, za czego dzisiaj doświadczamy tylko w jakiejś maleńkiej cząstce. Tego wszystkiego, co wiemy, że jest naszym przeznaczeniem w Tobie, Panie Jezu Chryste. Dzisiaj natomiast, będąc tutaj na Ziemi, otoczeni umierającym światem, żyjący w umierających ciałach, potrzebujemy nowości Twojego życia w nas. Dziękujemy za ten dar zbawienia, za ten dar łaski, usprawiedliwienia, za tę możliwość przyjścia do Ciebie w naszej w naszym bankructwie, w naszym rozbiciu duchowym, w naszym skażeniu grzechem i nieprawością. I Twoje zapewnienie, że jeśli takimi przyjdziemy, nie odrzucisz nas, nie odepchniesz nas, ale przyjmiesz każdego, kto z wiarą będzie wzywał Twojego imienia. Panie, modlę się o tych spośród nas, którzy wciąż jeszcze nie doświadczyli nowego życia, o tych spośród nas, którzy przychodzą tutaj, mają jakąś formę pobożności, ale wewnątrz nie ma Twego życia. Nie ma tej nowości, tego nowego człowieka, nowego stworzenia. Jest nadal stare, złe serce. Jest nadal miłość do tego świata. Jest stara droga. Boże kochany, zmiłuj się. Dajby ten nowy rok był prawdziwie nowy przez Twoje odnowienie, przez Twoje zbawienie, przez nowe serce, nowego ducha. Proszę, kochany Panie, proszę o tych wszystkich z nas, którzy Zatracamy to poczucie Twojej mocy, tą świadomość, głęboką świadomość Twych możliwości, tego, że i dzisiaj jesteśmy strzeżeni mocą Twoją ku zbawieniu, tego, że i dzisiaj nasze zbawienie nie jest oparte na naszych dokonaniach, naszych wysiłkach, naszych staraniach, ale i dzisiaj potrzebujemy ufać Tobie, potrzebujemy lgnąć do Ciebie i w Tobie się chronić, u Ciebie szukać mocy i mądrości, do prowadzenia tego nowego życia, do którego nas powołałeś. Poddawać się Tobie, abyś Ty nas wyposażał, abyś Ty nas wypełniał, abyś Ty dawał nam i chcenie, i wykonanie tego, co jest miłe Tobie, nie budując na żadnym nowym fundamencie, ale cały czas trzymając się Ciebie, Panie, który jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Daj, Panie, byśmy do Ciebie lgnęli, byśmy na Tobie polegali, by cała nasza ufność była w Tobie złożona, abyśmy doświadczali tego co, ciągłego, codziennego napełniania Twoją, Panie, żywą wodą, która dla nas przynosi nowe rzeczy. Tą pełnią obfitości, którą obiecujesz, pełnią zaopatrzenia. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj Twe dobre dzieło w nas i niechaj nasze nowe życie będzie źródłem też nowości dla ludzi wokół nas. Prosimy. Amen.